Rozdział szesnasty Przygotowane na najgorsze Agata podjechała pod dom i wdusiła krakson Nina i Zuza wyskoczyły na werandę, jakby czekały tuż za drzwiami. Pomóżcie mi nosić. Straszewicz będzie za niecałe dwie godziny. Zawołała. Straszewicz? Skąd wie? Zuza spojrzała na Ninę podejrzliwie. Roberta aż tak poniosła szczerość? Nie sądzę. Wykład o mówieniu sobie wszystkiego dotyczył naszego związku, nie kontaktów z policją. Odparła Nina, ale skrzywiła się na myśl, że nie może tego wykluczyć. Reguły panujące w małym miasteczku wciąż były dla niej trochę niejasne. Może to jak z dzielnicowym? Oficjalnie nie powinien mówić nic nikomu, ale skoro spotkał Mateusza prywatnie, i zamienił z nim parę słów. Jak kolega z kolegą, to nie naruszył zasad? Może wpadł na niego na ulicy i wtedy po prostu musiał coś powiedzieć? Rzuciła głośno. O czym właściwie mówicie? Zapytała Agata. Wyciągnęła pierwsze siatki z bagażnika i podała je ninię. Potem wyjęła kolejne dwie i wcisnęła je w ręce Zuzy. Sama zabrała torbę i kartonowe pudełko z tylnego siedzenia. — O dowodach, a właściwie jednym dowodzie. Fonfel znalazł go w lesie. — Na pewno jest powiązany z morderstwem Bartoszczyka — powiedziała Nina, ledwo utrzymując siatki. — Mamy jakiś nowy dowód? Doskonale! — ożywiła się Agata. — No, nie do końca — mruknęła Zuza, zamykając pochód z zakupami. Agata z oszołomieniem wpatrywała się w rozłożony na stole szal. Nie mogła znaleźć choćby jednego racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego ten cholerny kawałek materiału znalazł się w lesie za domem i dlaczego były na nim krew oraz ślady prochu. Poza oczywistym wyjaśnieniem, które przerażało ją najbardziej. Kiedy ostatni raz go widziałaś? zapytała Zuza, opierając się nerwowo o krawędź stołu. Agata zmarszczyła czoło, usiłując sobie przypomnieć. Nie wiem, rok temu? Może dawniej? Nie nosiłam go, najwyżej dwa albo trzy razy, do sesji i na spotkanie z wydawcą. Nie moje kolory, choć miły gest. Leżał w szafie, owinięty bibułką. Urwała, przymykając powieki. Po chwili wyrzuciła z siebie serię przekleństw. Nic z tego nie rozumiem, powiedziała, gdy zabrakło jej epitetów. Witaj w klubie, mruknęła Zuza. Agata westchnęła głęboko. Rok temu miałam włamanie do mieszkania. Praktycznie nic nie zginęło, ale zniszczyli masę rzeczy. Zdemolowali sypialnie, rozwalili poduszki, rozlali farbę na dywan, wybebeszyli biblioteczkę, zniszczyli kosmetyki w łazience, rozpieprzyli wszystko w szafie. Ciuchy walały się po podłodze, wandalizm w czystej postaci. Na pewno nie chodziło o zysk, bo nic wartościowego nie zniknęło. Nawet biżuteria w kasetce leżącej na wierzchu. Nic nie mówiłaś, oburzyła się Nina. Nawet nie wspomniałaś na chacie, że coś takiego się wydarzyło. Nie było mnie wtedy w mieszkaniu. Nic mi nie groziło. Wezwałam policję, spisali raport i tyle. Nie mieli jak się do tego zabrać. Nie było świadków. A ja nie mogłam określić, kiedy dokładnie to się stało, bo przez kilka dni byłam na targach w Białym Stoku. Czyli nigdy ich nie złapali? Zapytała Zuza. Agata pokręciła głową. Sprawę umorzono z braku poszlak. Założyłam system alarmowy, opłaciłam polisę ubezpieczeniową i wynajęłam ekipę sprzątającą. Dopiero gdy wszystko było ogarnięte, zauważyłam, że jednak coś zniknęło. Perfumy, jakaś bielizna, ulubiona bluza do spania. Nic cennego, ale byłam pewna, że przed włamaniem każda z tych rzeczy leżała na swoim miejscu. Był wśród nich szal. – zapytała Nina. – Pojęcia nie mam. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebym widziała go później, ale nie zwróciłam uwagi, bo go nie używałam. – Zgłosiłaś policji, że jednak coś zginęło? – zapytała Zuza. – Nie widziałam sensu. To były drobiazgi, żaden łup. Zresztą mogłam się założyć, że za wszystkim stał Aleksander. – Żartujesz. – Nina aż zamrugała. Pasowało to do niego. To był moment, w którym jego długofalowe metody opóźniania rozwodu zaczęły się wyczerpywać. Koniec był bliżej niż dalej, a on nie mógł tego znieść. Problem w tym, że nie zostawił żadnych dowodów. Policja nie miała nawet podstaw, by go przesłuchać. Trzęśli przed nim portkami, prychnęła. Na tym temat się kończył. No, okazuje się, że wcale nie. Skoro nagle znajdujemy szal z twoim nazwiskiem i śladami krwi, zauważyła Zuza. Racja. To otwiera sprawę na nowo, przyznała Agata. Możemy go schować. Nie musimy go od razu przekazywać Straszewiczowi, zaproponowała Nina z naciskiem. A jeśli poza krwią i prochem jest na nim DNA prawdziwego sprawcy? Zapytała Zuza. A co jeśli jest tam twoje DNA? Przecież nosiłaś go przynajmniej dwa razy, odbiła Nina. Przekażemy go Straszewiczowi, powiedziała Agata spokojnie. Dlaczego? Zapytała Nina. Bo jeśli ktoś rok temu ukradł mi szal, żeby podłożyć go na miejscu zbrodni, to coś znaczy, prawda? Zuza i Nina wymieniły spojrzenia. To już nie jest tylko oportunizm, ani wrabianie żony dla własnej wygody. Jesteś celem spisku. Wrobienie cię to część planu, a nie tylko sposób na odwrócenie uwagi od prawdziwego sprawcy. Zuza aż usiadła, gdy dotarły do niej wszystkie implikacje podrzucenia tego cholernego szalika. Nina odepchnęła się od ściany. Dobra, wracamy do roboty. Nastawię kawę, powiedziała i zniknęła w kuchni. Jak się z tym czujesz? Zapytała Zuza, zwracając się do Agaty. Z czym konkretnie? Ze wszystkim. Zuza zamachała rękami. Zastanawiam się, co było jajkiem, a co kurą. Czy zabili Aleksandra i teraz próbują mnie wrobić? Czy może zabili go po to? Żeby mnie wrobić, bo jeśli to drugie, to możemy nie znaleźć motywu w jego życiu zawodowym czy prywatnym. W takim przypadku będziemy szukać w twoim. Czas zaktualizować listę wrogów, powiedziała Zuza z drżeniem w głosie. To będzie krótka lista. Myślałam, że jest na niej tylko Aleksander. Rozgryziemy to, mruknęła Zuza, wpatrując się w tablicę. Czas dodać do tabeli nową rubrykę. Zanim zjawił się Straszewicz, Agata musiała wykonać jeden telefon. Odkładała go, ale w tych okolicznościach. Mecenas Lidia Stawicka odebrała po dwóch dzwonkach mimo weekendu. Co tam, Agato? Nerwy cię zjadają? Mówiłam ci, że teraz już z górki, powiedziała pogodnie. Nie jestem tego taka pewna. Słuchaj, czy mogłabyś przysłać mi całą dokumentację procesową? Może być kopia, ale potrzebuję wszystkiego. Od wniosków do sądu, przez moje zgłoszenia na policję, aż po raporty złamania. Do tego wszystko, co robił Aleksander, żeby mi uprzykrzeć życie. W słuchawce zapadła cisza. Co ten łajdak znów wymyślił? Zapytała Lidia lodowatym tonem. Nie żyję. Zastrzelony na moim podwórku. A ja jestem podejrzana o morderstwo. W tym momencie, kiedy byłaś o krok od ostatecznego zwycięstwa? Ha, to samo powiedziałam. Może dwa, trzy lata temu, ale teraz potrzebuję dowodów. Na to, że był gnojem i na to, że moja wolność była tak blisko, że nie zrobiłabym nic, – Głupiego. – Przesłuchiwali cię już? – Na razie nieoficjalnie. – Myślę, że czekają na wyniki sekcji. – Świetnie. Pamiętaj, żeby nie dać się przesłuchać bez prawnika. – Masz jakiegoś karniste w szybkim wybieraniu? – zapytała Agata. Dotychczas potrzebowała tylko prawniczki od rozwodów i prawnika od praw autorskich. – Mam. Będziemy jutro. – Agata... Zawahała się, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Obiecałam ci, że przeprowadzę cię przez to piekło, odparła Lidia. Morderstwo Aleksandra zmienia tylko jego formę, ale wciąż jesteśmy na znajomym gruncie. Polecisz mi jakieś miejsca do spania? Zaklepie noclegi. Jeden pokój czy dwa? Mm, na razie dwa. Agata była pewna, że prawniczka się uśmiecha. Nie daj się aresztować i nie mów nic z czego mogliby ukręcić na ciebie stryczek. Kawaleria nadciąga. Lidia zakończyła połączenie, a Agata jeszcze chwilę wpatrywała się w telefon, mocno zaskoczona. Zżyły się przez te wszystkie lata, ale nie sądziła... Dzwonek do drzwi wyrwał ją z rozważań. Zerknęła na zegarek. Do umówionego spotkania ze Straszewiczem brakowało jeszcze godziny, a jednak... Sierżant sztabowy Eugeniusz Straszewicz już stał na progu, nerwowo przestępując z nogi na nogę. Zły znak.